Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu na to nie zostanie pozwolone z góry. Odtąd wielu jego uczniów się wycofało i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, panie do kogoś pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, na ten czas naszego dzisiejszego spotkania daje nam Kościół Święty, Matka Nasza, pod rozwagę Ewangelię, w której możemy zobaczyć, doświadczyć tego, że nauka Jezusa Budziła w sercach tych, którzy go słuchali, także w sercach jego uczniów, którzy byli nim jakoś zafascynowani, którzy za nim poszli. Budziła bardzo konkretne wątpliwości. I nie takie powierzchowne, nad którymi można przejść obojętnie, o których nie trzeba myśleć, ale takie wątpliwości, które dotykały jakby gruntu, fundamentu wiary. Do tego stopnia, że szemrano między sobą. Zastanawiano się, czy to, co Jezus mówi, jest prawdziwe, czy to, co Jezus mówi, jest możliwe do wykonania, czy to jest w ogóle racjonalne, czy to ma sens. Czy aby czasami, e, mówiąc językiem młodzieżowym, kolokwialnym, Pan Jezus nie przegina w którymś momencie, zagalopował się trochę. Jezus doskonale wie, co się dzieje, doskonale wie, jaka jest waga Jego słów, jaka jest treść, która stoi za Jego nauką. Ale to, co jest bardzo budujące i pouczające, Jezus się nie buntuje. Jezus przyjmuje ten fakt, jako swego rodzaju rzeczywistość. Tak jest, że nie wszyscy zrozumieją moje słowa. Tak po prostu jest, że nie każdy będzie na to słowo otwarty. Tak po prostu jest, że nie każdy przy mnie wytrwa. Tak po prostu jest, że zwątpią we mnie i już nie będą za mną chodzić. Jezus przyjmuje to jako coś oczywistego, coś, co musi się wydarzyć, ale jednocześnie pyta swoich uczniów, tych, którzy byli Mu najbliżsi, tych, których sam powołuje, czy i Wy chcecie odejść. I to piękne wyznanie św. Piotra. Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Można sobie w tym y, y, y, momencie postawić pytanie, Cóż takiego różnicuje tę dwunastkę uczniów Jezusa od tych, którzy też byli Jego uczniami, ale jakby nie weszli w to ścisłe grono dwunastu apostołów? Że Piotr odpowiada, gdzie my pójdziemy? To Twoje słowo, chociaż trudne, chociaż bardzo wymagające, ono nadaje sens naszemu życiu. Ty masz słowa życia wiecznego, myśmy to zobaczyli, myśmy się o tym przekonali, że Ty jesteś świętym Boga. Gdzie my pójdziemy? A z drugiej strony są Ci uczniowie, którzy gromadnie odchodzą od Jezusa, mówią, trudno, trudna jest ta mowa. Myślę, że jakby sekret tego, tego odejścia jest w relacji z Jezusem, w bliskości tej relacji, w intymności tej relacji. Jak się pozostaje w bliskiej, intymnej relacji z Panem, wiele pytań, które do tej pory były ważne, nurtowały moje serce, nie przestają takimi być, ale ja już mam na nie odpowiedzi. A nawet jak nie mam na nie odpowiedzi, moje serce jest spokojne, bo ja wiem, że jestem przy Panu. Tam, gdzie ta relacja jest wątła, gdzie jest niedojrzała, gdzie jest naznaczona moim egoizmem, moją słabością, tak naprawdę górę bierze to, co moje, moje wewnętrzne przekonanie, mój pogląd, moje opinie i kiedy konfrontuję to z nauką Jezusa, mówię nie, to jest średnio atrakcyjne, wolę pójść za tym, co moje, odchodzę, znajduję racjonalny powód, trudna jest ta mowa, kto dzisiaj tak żyje, kto dzisiaj tak postępuje? Kto na serio traktuje Jezusową Ewangelię? Kto na serio traktuje wierność małżeńską, czystość małżeńską, przedmałżeńską? Kto na serio to traktuje? Nikt. Taki jest dzisiaj świat. Trudna jest ta mowa. Odchodzę, to się nie sprawdza. To jest zwykły albo niezwykły mechanizm racjonalizowania, który wynika z tego, że nie mam dojrzałej relacji z Panem Bogiem. Więc muszę sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego odchodzę, dlaczego kontestuję, podważam jego Naukę. Dlatego tak ważne jest, byśmy stawiali sobie często to pytanie. Jaka jest moja więź z Jezusem? To jest pytanie fundamentalne. Nie tylko dla osób powołanych, dla kapłanów, dla ludzi życia zakonnego, którzy wybierają Jezusa jako oblubieńca swojego życia, jako najważniejszą osobę swojego życia. To jest pytanie, które ciągle musi być w przestrzeni naszego kapłańskiego czy zakonnego, konsekrowanego życia się pojawiać. Ale to pytanie musi pojawiać się także w przestrzeni życia każdego człowieka obszczonego, wierzącego, starającego się iść za Jezusem. Jaka jest moja więź z Jezusem? Do jakiego Jezusa jestem przywiązany? Czy to jest Jaki obraz Jezusa w sobie noszę? Czy to jest prawdziwy obraz Jezusa, czy tylko wymalowany jakimiś moimi wyobrażeniami? W jakiego Jezusa wierzę? Jaka jest ta więź? z Jezusem. I chcieliśmy dzisiaj z tym pytaniem pozostać. Dzisiaj, ale także chcieliśmy to pytanie przenosić na naszą codzienność. Szczególnie w momentach, kiedy będziemy doświadczać, że trudna jest ta mowa. Że będziemy doświadczać jakiegoś buntu, niepokoju serca wobec tego, czego Jezus od nas oczekuje. Kiedy będziemy chcieli zawrócić zdrowie. Kiedy ktoś nam będzie próbował wmówić albo nas przekonać, że to, w co wierzymy, co robimy, jak żyjemy, jaką postawę wiary reprezentujemy, że to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Żebyśmy w sobie potrafili, wpierw w sobie, bo to jest najważniejsze, powiedzieć, Panie, to prawda, trudna jest ta mowa, ale do kogo ja pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego, poza Twoim słowem. Nie ma takiego słowa, które podniosłoby mnie z upadku, które wskazywałoby mi drogę życia, które rozświetlałoby drogi mojego życia. Nie ma takiego Słowa. Ty masz słowa życia wiecznego. Pozwól, bym wytrwał przy tym słowie, mimo swojej słabości, mimo swego egoizmu, swoich niedojrzałości, mimo nacisku ze strony świata. Pozwól, bym wytrwał przy Twoim słowie. Amen.